Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklana. Słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia. Kwadrans bez muzyki. Dziś pochylamy się nad dziedzictwem polskich Ormian. W trakcie przygotowań do Wielkanocy w ormiańskich domach na pewno piecze się przekładaniec, który jest niezbędnym słodkim elementem świąt. Tak jest na przykład w domu Marii Ochanowicz-Tarasiuk. Wieloletnia prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich jest opiekunką leżącą jej na warszawskiej starówce Skarbnicy Polskich Ormian. To niezwykłe miejsce, w którym kryją się prawdziwe skarby, zabytki kultury ormiańskiej pochodzące nawet z XII wieku. Wieku. Uchowały się dzięki nadludzkim czasem staraniom duchownych ormiańskich oraz rodzin, które w XX wieku zamieszkiwały głównie tereny dawnej Galicji, a w wyniku wojny musiały uciekać na tereny między innymi dzisiejszej Polski. W kwietniu Ormianie upamiętniają ofiary ludobójstwa, a skarbnica polskich Ormian uczestniczy w tych obchodach. Zaprasza też regularnie do oglądania wystawy stałej, ale też wystaw czasowych. O eksponatach i planach wydarzeń opowiedzą historyczka i kuratorka Hanna Kopczyńska-Kłos i Maria Ochanowicz-Tarasiuk. To są niewątpliwie skarby, bo... To co mamy na naszej ekspozycji, którą mogliśmy zrobić 4 lata temu, dzięki temu, że uzyskaliśmy od miasta nowy lokal, pozwoliło nam to na stworzenie ekspozycji muzealnej, no a poza tym pozwoliło na stworzenie prawdziwego archiwum, gdzie przechowujemy nasze skarby, bo tam są i księgi metrykalne, i księgozbiór, zdjęcia, szaty liturgiczne. Wszystko to, co z tych parafii ormiańsko-katolickich z dawnych kresów zostało uratowane, Przewiezione. Na pewno nie wszystko, no ale, ale większość jest w tej, w tej chwili pod naszą opieką. Jeszcze uzupełnione o zbiory, które czasami udaje nam się uzyskać od potomków o Archiwa rodzinne, albo kopie tych archiwów rodzinnych, więc jakby to archiwum też nie jest tak zamknięte kompletnie, że to są tylko te rzeczy, które przyjechały po II wojnie światowej i potem zostały tutaj od 2006 roku w naszej fundacji, ale jakby zbiory są, głównie pochodzą w momencie tak zwanej Repatriacji, czyli ekspatriacji, tak naprawdę, po prostu to, co udało się zabrać, zostało spakowane do wagonów przez księży, głównie proboszczów czy też administratorów parafii ormiańsko-katolickich na, na kresach. Przede wszystkim księdza Filipiaka, Kazimierza Filipiaka, który był w Stanisławowie. Ostatnim proboszczem i teraz oprócz tego oczywiście też przez ludzi prywatnych, to znaczy przez prywatne osoby i te skarby, jak to Pani ujęła, po prostu przeleżały przez okres PRL-u w różnych miejscach. Po prostu można powiedzieć, że w różnych miejscach i niekoniecznie były dobrze zaopiekowane, to znaczy właściwie w ogóle nie były zaopiekowane, no bo jak były ukryte, no to nie były też poddawane żadnej konserwacji. No i dopiero właśnie fundacja postanowiła te skarby Wyciągnąć, zakonserwować, zewidencjonować, bo przecież one nie miały żadnej ewidencji, więc tak naprawdę nikt do końca nie wiedział co jest. I potem popularyzować tą kulturę ormiańską, czyli zorganizować wystawę, żeby one nie leżały tylko gdzieś tam w szafach i były dla tylko niektórych osób, ale żeby po prostu świat mógł zobaczyć. Ta polska kultura polskich Ormian w pigułce jest tutaj pokazywana i historia. Nazywam się Maria Ochanowicz-Tarasiuk, mam ormiańskie korzenie i ze strony mamy, i ze strony ojca. Jestem zaangażowana w działanie fundacji od wielu, wielu lat. Przez ostatnie 6,5 roku pełniłam funkcję prezesa tej fundacji, w tej chwili przekazałam pałeczkę następnej ekipie. Także no sporo pracy, sporo zaangażowania i właściwie w głowie było tylko jedno, fundacja ponad wszystko. Nazywam się Hanna Kopczyńska-Kłos, nie mam korzeni ormiańskich, przynajmniej nic o tym nie wiem no, w tym momencie, natomiast z wykształcenia jestem historykiem, archiwistką i zajmuję się również genealogią i w pewnym momencie trafiłam do fundacji, żeby wykonywać pewnego rodzaju prace historyczno-genealogiczne, no i tak pozostałam, na zasadzie później przywiązania wolontariatu i chęci zrobienia czegoś właśnie dla... Szerzenia kultury, może powiem tak. To proszę powiedzieć, co pani uważa za fascynujące i interesujące w tej kulturze ormiańskiej? Jak pani ją poznała, jak pani by ją scharakteryzowała? To znaczy fascynujące wśród ormian polskich jest to, że ta kultura przetrwała po prostu na kresach, gdzie tych Ormian w sumie już przed wojną, to trudno powiedzieć ile było, ale nie było ich zbyt wiele. Było cały czas arcybiskupstwo ormiańskie, a oprócz tego przedstawiciele tych Ormian polskich dochodzili do bardzo prestiżowych stanowisk w Polsce w zakresie polityki i kultury, więc jakby, że ta kultura nie zaginęła. To jest moja fascynacja tym, że ona gdzieś się nie roztopiła, że ona przetrwała i dzięki między innymi tej wystawie, naszej fundacji, myślę, że będzie trwała nadal, no mam taką nadzieję. Myślę, że jeszcze bardzo ważną, i istotną rolą w tym wszystkim jest obrządek, obrządek ormiańsko-katolicki, który da dobrą sprawę od lat i teraz również spaja to środowisko Ormian Polskich. To jest bardzo istotna rzecz. Udokumentowane ślady Ormian na ziemiach polskich pochodzą już z połowy XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki zaprosił Ormian do Polski. Trudno by powiedzieć, że zaprosił, ale w każdym razie w pewnym sensie ich nobilitował, dając im przywileje, dając przywilej stworzenia arcybiskupstwa we Lwowie. Tyle, że z tamtego czasu nie mamy potem większych dokumentów. Natomiast to są właśnie te pierwsze dokumenty, które na naszej ekspozycji są pokazane. To jest właśnie przywilej przywilej Króla Kazimierza Wielkiego, który zezwala biskupowi Grzegorzowi na stworzenie biskupstwa w Lwowie. Było zastrzeżenie, że nie może go przenieść. I kolejny dokument to jest przywilej Króla Władysława Jagiełły z 1388 roku, który potwierdza ten pierwotny przywilej Kazimierza Wielkiego. I to są te pierwsze ślady udokumentowane bytności Ormian na terenie Królestwa Polskiego. Potem biskup Lwowa, Mikołaj Torosowicz na początku XVII wieku złożył katolickie wyznanie wiary, jako że dotychczas, wcześniej, zwierzchnikami Ormian byli weczmiadzynie, byli to katolikosi. Natomiast on złożył katolickie wyznanie wiary, przyjął zwierzchnictwo papieża, zrobił to wbrew lokalnej społeczności, ale od tego czasu utrwalił się kościół ormiańsko-katolicki ze zwierzchnictwem papieża w Rzymie i my jako polscy Ormianie, wspominałam o tej więzi, którą właśnie daje obrządek, jesteśmy Ormianami z obrządku ormiańsko-katolickiego. Także to jest równoprawne z łacińskim, z tym, że no jest wschodni, więc ma bardzo ciekawe są przepiękne takie wzniosłe I, i to charakteryzuje ten obrządek niewątpliwie. To jest najważniejsza najważniejszy eksponat, czyli to jest faksymile Ewangeliarza ze Skewry. Ewangeliarz ze Skewry oryginał, który zresztą należy również do spuścizny polskich ormią znajduje się w Bibliotece Narodowej, w tej chwili jest na wystawie, w depozycie ze względu na swoją wartość, powiedziałabym nawet czysto materialną, natomiast u nas jest kopia. To jest Ewangeliarz, który powstał w XII wieku na terenach ówczesnej Armenii i jest to Ewangeliarz prawdopodobnie królewski, czyli był stworzony w związku z koronacją ówczesnego króla, natomiast no to jest piękne dzieło, możemy zobaczyć to jest malowane oczywiście w klasztorze ręcznie i tak dalej, ja myślę, że nawet Faksymila jest piękne, a co dopiero oryginał, więc to jest jego historia jest o tyle ciekawa, że on był przechowywany w katedrze lwowskiej w Skarbcu, w katedrze ormiańskiej lwowskiej do czasu wojny i prawdopodobnie przez okres całej wojny, po czym jego ślad zaginął i uważano, że ten ewangeliarz po prostu gdzieś zaginął. On się odnalazł dopiero w latach 90. Okazało się, że on okres PRL-u przeleżał gdzieś pod łóżkiem tak, w tyńcu. Co, więc został przechowany. Wtedy specjaliści zbadali, czy na pewno jest to oryginał, tak? Okazało się, że to jest oryginał, czyli można powiedzieć, że jest cudownie uratowany. 1198 rok, tak się datuje, bo w tym roku był koronowany pierwszy król Cylicji, czyli Armenii Małej, Lewon II i z racji tej koronacji został, powstał ten ewangeliarz, żeby uczyć tą uroczystość. Może jeszcze to, że do połowy XIX wieku Ormianie żenili się i wychodzili za. wiązali się w związki między sobą. Dopiero tak od połowy XIX wieku pojawiają się związki z Polakami, z Polakami. Dlatego wszystkie właściwie rody ormiańskie, a było ich tam troszkę na kresach, one łączą się, koleżanka właśnie w tworzy takie drzewo genealogiczne wszystkich rodów ormiańskich. One się w, na różnych poziomach łączą ze sobą, te rody. Mój ojciec, jak moje nazwisko wskazuje, pochodzi z Ochanowiczów, natomiast moja mama pochodzi, z, jej babcia była z domu Romaszkan. To jest bardzo rozrodzona rodzina i przez Romaszkanów po drodze są też Czajkowscy, więc to są wszystko rody ormiańskie, które gdzieś tam się ze sobą łączą, także można doszukiwać się Wiązan. Tak, większość tych starych rodów ormiańskich, no to drzewo nasze jest około 9-10 pokoleń wstecz. Ona jest oczywiście w wersji w tej chwili dopiero przygotowywanej, elektronicznej, natomiast cały czas mamy nadzieję, że je kiedyś pokażemy. A ja mam pytanie też dotyczące świąt zbliżających się i Wielkiej Nocy na przykład u Pani w domu. To wszystko bazuje na tak zwanej kuchni kresów wschodnich, bo stamtąd pochodzą moi rodzice i są na przykład takie charakterystyczne, to znaczy nie świąteczne, bo koniecznie pleciony kołacz na Boże Narodzenie, na którym się kładzie opłatek, na Wielkanoc obowiązkowy jest tak zwany przekładanie. to jest drożdżowe ciasto przekładane bakaliami, ale mamy tutaj na wystawie taką ciekawostkę, która jest charakterystyczna dla Ormian Polskich. Główna jej siedziba to są kuty i moja babcia ze strony mamy właśnie z kut pochodziła i to jest tak zwany hurut lub horut. To jest przyprawa, z której gotuje się zupę hurutową. Ona powstaje z liści pietruszki, troszkę jest dragonów, To się wszystko rwie na drobno, mieli i gotuje się w takim kwaśnym mleku zwanym huślanką. Potem jak to się zagęści, suszy się takie kupeczki, to się potem ściera do bardzo dobrego, esencjonalnego rosołu. Do tego należy jeszcze zrobić maleńkie pirożki z mięsem i zupa jest rewelacyjna. Ormianie polscy, którzy mieszkali na Kresach, którzy, jak sama nazwa wskazuje, stali się polscy, czyli jakby spolszczyli, ale jednocześnie zachowali swoje jakieś tam tradycje i te tradycje się przeniknęły, no i była ta tradycja taka kresowa ogólnie, tak można powiedzieć, może nie ormiańska, ale, ale kresowa. Jednej z takich postaci państwo poświęcili nową wystawę czasową, czy to jest czas, żeby do niej przenieść? Teodor Torosiewicz, apteki uzdrowiska Galicji, tak się nazywa ta wystawa czasowa. Kim był Teodor Torosiewicz? Teodor Torosiewicz był ormianinem urodzonym w Stanisławowie, ale został aptekarzem, prowadził aptekę w Lwowie, ale oprócz tego, że był aptekarzem, aptekę pod rzymskim cesarzem Tytusem, tak się ta apteka nazywała, ale oprócz tego, że był aptekarzem, był też balneologiem, czyli autorem wielu pracy na temat wód uzdrowiskowych. Zresztą dzięki jego pracom, rozsławieniu tych uzdrowisk na terenie Galicji, Galicji, no część tych uzdrowisk jest rozsławiona do tej pory, bo to między innymi Szczernica Zdrój i Iwonicz Zdrój, Truskawiec. I on pisał prace na ten temat, które były wydawane również po polsku i dzięki temu jakby ta sfera balna logiczna została doceniona. I odtąd zaczął się rozwój wielu, wielu uzdrowisk na terenie Galicji. Czyli no obecnie część no to jest Polska, część to jest Ukraina oczywiście. Oprócz tego był też takim wynalazcą trochę, bo na przykład tutaj mamy <śmiech> prototyp prawa, Walki. Jak o. to on pisał tutaj aparat do... Tak, do prania bielizny, I za pomocą pary. za pomocą pary. W różnych dziedzinach po prostu się angażował. do rafinowania oleju, o wyciągu mięsnym, który dzieci powinny jeść. On to wszystko badał, te właściwości opisywał. To się pojawiało w jakichś jego albo wydaniach, albo gazetach gdzieś. I jest też autorem jakby wynalazcą tego, że szkło właśnie tak zwane oranżowe, czyli takie ciemne szkło, powinno być opakowaniem dla lekarstw. No bo nie przepuszcza prawdopodobnie światła i nie wpływa na degradację tego preparatu. To jest po pierwsze właśnie wypożyczone z Muzeum Farmacji w Krakowie, współczesne, ale można zobaczyć jak wyglądał nasz Teodor Torosiewicz. No i historia tej jego apteki, którą on tam prowadził w różnych miejscach, to są obecne drzwi, które się zachowały, które prowadziły w Lwowie do, do apteki właśnie tej pod rzymskim cesarzem Tytusem. No i oczywiście te e, obiekty, które możemy oglądać i zarówno właśnie piałki, do, do wód, które są oryginalne. To są XIX-wieczne oryginalne Biedermeierowskie kielichy do picia wody które bardzo pięknie wyglądają i w takich właśnie naczyniach leczono się poprzez wodę. Wiedziałyśmy dużo o przeszłości i o teraźniejszości i o tym, że teraz wystawy można oglądać zarówno stałą, jak i tę czasową, ale chciałam też zapytać o jakieś zbliżające się obchody, zwłaszcza w kontekście kwietnia. Z okazji rocznicy ludobójstwa zawsze w kwietniu obchodzimy 23, 24, 5, bo 24 to jest ta stricte rocznica, kiedy to ludobójstwo zostało oficjalnie rozpoczęte. Zawsze robimy jakieś uroczystości. W ubiegłym roku przygotowaliśmy taką wystawę plenerową, która była poświęcona 120. rocznicy rzezi Ormian w Baku, ale odbędzie się na pewno 23. będzie w kościele Ojców Dominikanów przy Freta. O 19:00 będzie msza ormiańsko-katolicka, a po tej mszy będzie występ churus. Natomiast 16 maja zapraszamy do fundacji z okazji Nocy Muzeów. Prócz zwiedzania wystawy, jako ciekawostkę zapraszamy na naukę tańców ormiańskich, które prowadzi ormiańska młodzież. To już dwa razy było i bardzo się dobrze sprawdziło. Również będzie w ramach Nocy Muzeum spacer szlakiem ormiańskim przez Stare i Nowe Miasto, na co trzeba się wcześniej zapisać, ale to będą informacje na naszej stronie dziedzictwoormianie.pl. No i potem w lipcu zapraszamy na urodziny Starówki, w którym też bierzemy udział już od dwóch lat. To będzie trzeci rok urodzin Starówki. Po skarbnicy polskich Ormian oprowadzały Hanna Kopczyńska-Kłos i Maria Ochanowicz-Tarasiuk, a audycję przygotowała Aleksandra Tykarska. Zapraszam Państwa teraz na spotkanie ze świętującym swoje dwa jubileusze koreańskim pianistą Kun Wu Paikiem. 70-lecie pracy artystycznej i 80. urodziny. Z tej okazji Paik wydał płytę zawierającą cztery sonaty Schuberta. Ja spośród tych czterech wybrałem dwie krótsze, wcześniejsze, ale bardzo znaczące, bo między nimi lokuje się granica między młodzieńczą twórczością sonatową Schuberta a tą dojrzałą. A więc najpierw sonata 13, w której dochodzi do głosu Schubert Młody, chyba za uroczony dedykantką 18-letnią Józefinę von Koller. Kun i 13. sonata Adur Schuberta. Konułupajk w 13. sonacie Adur, numer 664 u Deutsch'a Allegro Moderato Andante i Allegro. Następna sonata, sonata 14 w tonacji Amolność, numer 784. To muzyka powstała 4 lata później, nowy etap w twórczości Schuberta już po fantazji wędrowiec. Muzyka niezwykle głęboka i pozbawiona powierzchownej wirtuozerii. szlachetna ta wizja wykonawcza czternastej sonaty Amol Franciszka Schuberta. Kunło przy fortepianie, a części to Allegro Giusto Andante i Allegro Viwacze. To wszystko w dzisiejszym kanonie. Dziękuję Państwu za uwagę. Andrzej Słówek. Do usłyszenia. Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Rzym antyczny i Rzym pierwszych chrześcijan Rzym wielkich malarzy, muzyków i poetów Czasy renesansu i baroku i czasy współczesne Rzym wypełniony turystami i uchodźcami Pod czułym i czujnym spojrzeniem księdza Alfreda Marka Wierzbickiego Staje się miejscem przenikniętym Bożą obecnością w tej liryce, nieustannie dotykającej świata, pochylającej się nad obolałymi i poranionymi miejscami, ważna jest pamięć o przeszłości. Przez okno. Codziennie otwieram okiennicę, chociaż nikt tego w Rzymie nie robi. Lubię światło. Tak odzywa się deficyt północnej natury. Marzec kapryśny, podobnie jak w Polsce. A to świeci słońce, a to leje deszcz. Wiatr coraz śmielej miota pochyloną pinią, jakby dowiedział się, że ten spektakl ma widza. Księżyc nad Sasarii zniża się do głów uchodźców z Afryki. Siedzą na chodniku i łamią pizzę. Księżyc sylabizuje w ich oczach zapis nie dający się odczytać jak pismo najdawniejszych mieszkańców Sardynii. Drzewo Judasza. Nad brzegiem Morza Śródziemnego widzę drzewo Judasza, w połowie kwitnące, w połowie cierniste. Uwierzyliśmy, że przyroda nie może być obrazem spraw ludzkich, ale drzewa uparcie uczestniczą w naszej doli. Drzewo rajskie, drzewo krzyża, co mi mówisz, drzewo? To samo w tobie, co w nas. Rozdarcie i zdrada. Bójność ogrodu wbrew kolcom śmierci? Jeśli jesteś wybrykiem natury, to my jeszcze bardziej. Wspólne miejsce. Bernini i Bach nic o sobie nie wiedzieli. O zachodzie słońca na moście do zamku anioła gawotte w molowej tonacji. Dookoła ryżego chłopaka z wiolonczelą turyści, zakochani, emeryci, prałat z wypchaną teczką. Coś jeszcze w świetlistym powietrzu pomiędzy szeregami skrzydlatych z symbolami męki pańskiej i zwycięstwa nad śmiercią. Na purpurowych policzkach uśmiech. Lśniąca spirala melodii. Wyswobodzeni jak latawce, w rzece odwróceni Bach i Bernini. Popołudnie w Rzymie, od placu do placu, co za przestrzeń, odrywa się i zrasta. Słońce rzuca się jak smok, ale nie szukam cienia. Ruchome schody, we śnie, na jawie, na dworcach, na ulicach, postawić gdzieś bose nogi na kamiennym progu, jak biedacy u Karawadzia. Chętnie powróciłbym do Orvieto. Byłem tam z włoskimi przyjaciółmi, a potem z Piotrem, gdy zamieszkał w Umbrii. Po drodze rozmawialiśmy o tym, jak wszechobecne piękno przemienia Włochów. Ale skąd wiedzieli, jak maskuje się diabeł w szatach Chrystusa? i uwodzi słowami skradzionymi z Ewangelii. Nie ufaj sztuczkom świętoszków w modnie skrojonych garniturach, ani sztuczkom zrzucających ubranie, aby udawać nagość i niewinność. Wiersze Alfreda Marka Wierzbickiego z tomu Pretekst Włoski czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy zapraszam Iwona Smolka. Beep. <sweak>